Rozwalone przez pół mieszkanie wyglądało na coś najbardziej nędznego pod słońcem. Chciano wynieść trumnę do patio, aby móc ją lepiej sfotografować z tym trupem. Robotnik nie chciał. Fotografowie z Wydziału Propagandy upierali się chciwie, natrętnie. Robotnik nie chciał i nie chciał, ale i oni reflektowali się, że nie warto nalegać. Bywają lepsze obiekty. Przypadł wreszcie na ostatnie pożegnanie do brzydkiej, osiniaczonej, stężałej z tymi sińcami głowy i całował ją długo, bez słowa. Trup miał ręce podniesione ku górze. Widziałem, gdy tamten całował, że na palcu kobiety błyszczała niewielka złota obrączka. Fotograf trącił męża i pokazał obrączkę. Ten patrzał, ale nie rozumiał o co chodzi. Potem jakby coś odrzucił ostro. Podniesiono drewnianą skrzynię, w niej trupa z tą obrączką. Człowiek podszedł do drzwi, potem do wozu, pomagał włożyć trumnę ostrożniutko. Obrączki nie zdjął. Widzieliśmy, jak kroczył pochód powoli po gruzie leżącym na ulicy, wśród ruin, które rozgartywano. Ze słupów elektrycznych zwisały druty zerwane. Przez gruz woda przeciekała cienkimi strumyczkami z miejsc, gdzie bomba lotnicza przecięła żywy wodociągu. Wóz jechał, a człowiek szedł za wozem i patrzyliśmy Długo. To także wojna obnażyła naraz rury, otwarła wnętrza domów, rozszczepiła zwartość ścian. To wojna pokazała w błyskawicy nieszczęścia wielką duszę tego szarego człowieka. Szedł tam zniszczony i złamany. Jego szczęście to była ta nieładna, brzydka prawie kobieta, która nawet dla fotografów zgrozy nie miała dość ciekawej twarzy. Tak mało i tak wiele. Jego majątek i złoto to była ta obrączka, która zejdzie teraz w ziemię. To w ludzi najlepszych czasem i najprostszych biła nieszczęściem ta wojna. Pojechałem do Pozuelo. Jest to za mostem Ferdynanda ku drodze na Escorial. szereg pozycji rządowych wżartych w teren faszystów. Było po południu. Zeszedłem sam z milicjantem do komendy. Mieściła się na dawnej plebanii. W porze po nie było nikogo. Weszliśmy niepostrzeżenie prawie. W sali przez drzwi otwarte widać było kapitana armii hiszpańskiej, jak z pomocnikiem coś segregował. Milicjant zerknął i mrugnął porozumiewawczo. Popatrzyłem. Właśnie segregował, odkładając na dwie kubki srebra kościelne. Brali monstrancje, kielichy, pateny, oglądali, szukali śladów próby stopu, zawartości złota. I stosownie do odnalezionej wskazówki odkładali... Po chwili spytali, o co nam chodzi. Milicjant powiedział, że jestem dziennikarzem zagranicznym, a on jest z Ministerstwa Wojny. Wywołało to niemiłe zakłopotanie. Oficerowie stali wśród tych rzeczy kościelnych porozrzucanych, lichych i tanich. Cóż to mogło być za Christian w Pozuelo? Byli to najniewątpliwiej wojskowi. Wojna jeszcze jednym przeszła tędy rozdarciem. Jeszcze jedna stworzyła możliwości. Jeszcze jedną wykonała ludzką próbę. Przypomniała się Andaluzja, Montoro, El Carpio. Mieszkam w domu, którego całe piętro stanowi jedno wspaniałe, a dziś przeraźliwie zimne mieszkanie. Węgiel mają tylko władze i ambasady. Mymi przyjaciółmi są dwaj ludzie, z których jeden przynajmniej nie wyjdzie żywy z tej wojny. Mieszkanie należało do naszego konsula honorowego, wielkiego przemysłowca, który uciekł na zajutrz po zabójstwie Calvo Sotela. Żeby je uchronić od rekwizycji, pozostały tu szwagier postarał się o wprowadzenie polskiego konsulatu i innego biura konsula. Zajęto dla niej jeden pokój. Żeby wszystko wyglądało lepiej, prosił pannę Jeziorańską pracującą w konsulacie, żeby przeniosła się tu na stałe. Byłby tu jeden autentyczny Polak. Wreszcie tym firmującym Polakiem na jego zaproszenie stałem się ja. Szwagier to mój pierwszy przyjaciel. Chodzi teraz w odznacę któregoś z czerwonych związków zawodowych. Drugim moim przyjacielem jest dozorca domu. Wieczorem, jeśli wracam z objazdu jakiego frontu, pyta zawsze o nowiny. Nie można mu dawać złych. Ci dwaj ludzie wiedzą o sobie wszystko. Milcząco nie cierpią się nawzajem. Wiem, że w niejednym domu madryckim są takie jeszcze niewybuchłe nienawiści, że inne, takie same, poznaczyły się wyrokami śmierci a w razie wkroczenia tamtych jeszcze poznaczą. I mierzę raz jeszcze ogrom ofiar. Nie myślcie, że morduje się arystokratów i komunistów. Nie myślcie, że nocne wywiezienia za miasto, paseita z kulą w ciemię, są formą walki proletariatu z burżuazją. To, co piszą dzienniki barcelońskie, walencjańskie, madryckie, to, co mówią ludzie, świadczy, że sięga to dalej i jest mniej proste. Tak walczą dwie wielkie siły zawodowych zrzeszeń, marksistowskiego UGT Unión General de Trabajadores anarchistycznego CNT (Confederación Nacional de Trabajo To walczą rywalizacje zadawnione w łonie samych mas urzędniczych To zderzają się porachunki stare nic z żadną polityką wspólnego nie mające Paseito zastępuje dziś równie dobrze samosąd partyjny jak pchnięcie nożem za odbitą w tańcu dziewczynę wymierzone o bladym świcie przy wyjściu z ulicznego szynku na samosądach tych w okresie dyktatury opierała się ponoć policja Martineza Anido ale dziś nie ma Martineza Anido i nie ma dyktatury samosądy tamte przeszły na obecne paseita nie mogłem dostać się do Prado jedno z najmniejszych wielkich muzeów malarstwa, jedno z najwspanialszych świata wokoło Prado padły pociski w lochach spoczęły cenne obrazy Wychodzi się potem z tych lochów, gdzie wszystko lśni jak przesuwane ręką drogocenne kamienie nieprawdopodobnych blasków, gdzie jedno z największych malarstw w historii schroniło swe najpiękniejsze perwy. Wychodzi się na ulicę niezamiataną od miesięcy, z domami o rozbitych dachach i wielkimi oknami bez szyb. Ostatni nędzarz z karabanczelbacho ciągnie przy swym wozie dwukołowym naładowanym tandetnymi łachami z psem i dziećmi. W parku Buen Retiro ścięto drzewa, a gdzie były drewniane parkany, obramienia budowy z drzewa, rusztowania zaczęte, wszystko to nocą zdarto na opał. Gdy nikt nie ostrzeliwa dzielnicy Rosales, owej kolonii Staszyca Madrytu, ludzie ciągną wyłamywać drzwi ze zniszczonych domów, parapety okien, wszystko co jest drzewem. Oto jeszcze jeden kontrast rozświetla wojna. Co zaszło między tą Hiszpanią, muzeum Prado, a tą ulicą naszego Madrytu. Aby zrozumieć to samo. Kilkanaście górskich państewek, skłóconych ze sobą i biednych, wiedzie na poły bałkański żywot. Bałkański jest tu dobrym określeniem, choć chodzi o czasy współczesne naszym piastom. Są to, powiedzieliśmy, państewka górskie, niemal plemienne, Takimi było Czarnogórze i Albania przez XVIII i XIX wiek. Jerzy Kastriota Skanderberg, który w wieku XV z pomocą Wenecjan wyciosywał z trudem daremnym własne niepodległe królestwo, to przecież analogia owego Rodryga de Bivar, który na czas jakiś podbił muzułmańskie królestwo Walencji, nieutrzymane przez jego potomków, i stworzył trwalszą odeń legendę, korneliowskiego cyda. Tak, choć to pełnia średniowiecza, te królestwa zapirenejskie to Bałkany późniejszych czasów. Skłócone między sobą przechowują pamięć wspólnoty krwi. Litościwe kultywują wendetę, zbiedniałe zachowały wspomnienie lepszych, większych czasów. Jednakim okiem patrzą naraz w tę przeszłość i na południe. Przeszłość ta jest jakąś niewyraźną, średniowieczną i tu i tam państwowością, pochłoniętą straszliwym najazdem, który przetrwał we wspomnieniach górskich tam ałów, tu Puebli. Południe jest jakimś światem zaczarowanym i złotym, wielkim bogactwem i mądrością, ciepłem i użyciem. Południe dla Bałkanów to Bosfor i Złote Kopuły Hai Sofii. Południe dla tych plemion kastylijskich, aragońskich, asturskich, to koronkowy meczet kordowy, senna Alhambra, bogata Andaluzja. Można by mnożyć analogię do szczegółów samych. Montserrat, a mnisza góra Atos. Dlaczegoż wtedy Bałkany martwieją przez szereg wieków? Kastylia urasta w mocarstwo. Dlatego, dlaczego jednocześnie z Kastylią mocarstwem staje się inny, zlepiony z rozpadłej całości strzęp ziem słowiańskich na wschodzie Europy, Polska. Obu dziełom patronuje ta sama myśl, religijnie uniwersalna, politycznie zachodnioeuropejska. Trzeba postawić granice Europy trwałe, rozszerzyć je, zalew nieeuropejski odeprzeć, wędrówki ludów mają być epoką zamkniętą. Otóż i Polska ostatnich piastów, i Kastylia im niemal współczesna są bardzo odległe od centrów Europy, od Rzymu i od Sorbony. Ale są przecież włączone w ich system religijny, polityczny, kontynentalny jest to jeszcze średniowiecze, a w średniowieczu te rzeczy są jednością. Nigdy przedtem, nigdy już później katolicyzm nie będzie tak wybitnie czymś zachodnioeuropejskim, nigdy przedtem problem europejskiej jedności nie był w ogóle stawiany, a nigdy już później nie będzie urzeczywistniony tak doskonale jak w epoce, gdy nie tylko istnieje jednolitość religijna, Uniwersalizm cesarsko-papieski, mit wiecznego miasta i rozdawnictwo koron nowym państwom, ale wspólna łacińska mowa całego uczonego świata. W ten system odległa od Rzymu Kastylia i nie mniej odległe Mazowsze są włączone, gdy na przykład bliska mu, a prawosławna Albania już nią nie jest. To nie tylko wysiłki królów i polityków tworzą pochód hiszpańskiej północy na południe, polskiego zachodu na wschód. To jeszcze myśl Rzymu czasem myląca się, czasem popełniająca błędy. To z nią myśl polityczna Europy, a wówczas jeszcze tworzą one jedno, pracuje w interesie całości kontynentu nad zamknięciem jego wrót wypadowych dwoma blokami silniejszymi niż inne. Średniowiecze wschodziło niegdyś nad Europą otwartą na wszerz i na wzdłuż. Oddają odrodzeniu zamkniętą bastionami od głównych szlaków nomadzkich. Przed ludźmi, którzy zdobyli Granadę, obcą cywilizację, bogaty świat, otwiera się tak nie tylko Morze Śródziemne i nie tylko ocean. Otwiera się kolumbowski Nuevo Mundo, nowy świat. Przed krakowsko-mazowieckim koloniantem otwiera się nie tylko Wilno, jeszcze bramy i cerkwie Kijowa, czyli Ruś. Ta Ruś, rozmiarami równa reszcie Europy, jest wówczas czymś, co nie ma jeszcze krystalizacyjnej osi. Obok Kijowa jest tu Moskwa, ale jest także i mieszczański, wolnościowy, niezależny nowogród. Jest zrutenizowane swymi cerkwiami olgierdowe Wilno. Kastylia wyrusza za morze, gdy do morza doszła. Polska wyrusza za Dniepr, doszedłszy do Dniepru. Tam, gdzie nie wyruszy, nie dojdzie samo państwo, dojdzie zagon rasy. Ferdynand Cortez będzie w Meksyku, czym Lisowczycy Dymitra w Moskwie. Historia nie powtarza się jako wypadki, ale powtarza się jako tendencje. Ferdynand Cortes, natrafiwszy na Moskwę, a nie na bezwolne tłumy Meksyku, musiałby zapewne uciec jak tamci. Ale potomkowie carów szujskich stali się szlachtą polską. Ostatni potomek inkasów meksykańskich zmarł na początku XIX wieku jako ostatni Conde de Montezuma. Tak samo potomków podbitych dynastii Gleich szaltował Rzym Cezarów. Tak, dla ich szaltuje resztki swych kolonialnych królików współczesna nam Francja Leoteja. Oba mocarstwa wyrosły swym pokoleniem półdzikim, wojennym, ale już zdatnym do recepcji jakiejś najprymitywniejszej, chociażby całościowo europejskiej myśli. Pokolenie to było rycerstwem, stać się musiało szlachtą. Było twórcą wzniesionego dzieła. Współczesne mocarstwo francuskie ze zlepku ziem feudalnych ukleciła królewska dyplomacja królewscy urzędnicy legiści królewscy bankierzy miasta współczesną Anglię zbudował samorząd ziem i gmin i wszystkie te czynniki miały w państwach przez siebie stworzonych osiągnąć miejsca najpierwsze dlaczegoż trwa jeszcze Francja i Anglia? dlaczego Polska Jagiellonów załamała się w strasznym kataklizmie z którego po wieku odzyskała niepodległość ale wielkim mocarstwem dzieje tworzącym być oczywiście przestała. Dlaczegoż Hiszpania Ferdynanda i Izabeli, połączonych wraz ze swymi królestwami takim samym ślubnym węzłem jak Jadwiga i Jagiełło, zakisnąć miała w marazmie? Te, a tamte nie? Oto dręczące, wielkie pytanie. Zdaje się, że sięgnąć trzeba poprzez te dalekie odgłosy strzałów, tej nocy znowu zacząć się musiał jakiś szturm na Carcel Modelo, do owych narodzin ich potęgi. Do momentu, gdy interes całościowy Europy poczuł się na sile i zarazem począł wymagać, żeby odgrodzić się od sił pozaeuropejskich murem obronnym tych dwóch marchi granicznych. To niezawodnie promieniowanie Europy podniosło społeczeństwa książęcego Krakowa i Górskiej Kastylii do większej roli na tych krańcach. To stamtąd, z zewnątrz, wyszło ziarno wielkiej myśli, które tu wzeszło. Ale w ten sposób potęga sama stawała się rzeczą wtórną. Kraj dawał swoją siłę pod jej realizację. Obcy zachód przynosił jej ideę, myśl. Podział ról ustalony został odtąd odległością samą od centrum cywilizacji. Cywilizacji tej, jeszcze zjednoczonej, przedluterowskiej, nierozdartej, mówiliśmy to już, zdaje się, nie mogło wtedy zależeć na powstaniu w samym jej ośrodku wielkiego mocarstwa. Wieki średnie były tu niezwykle konsekwentne. Rozłożyły na części centralne imperium Karola Wielkiego, rozsadzały każdą próbę jego następców, utworzyły w środku Europy wielką rzeszę państw i państwek, usuwając groźne absolutum dominium Europy. Chciały je mieć ku własnej obronie na wschodzie. Liczyły się, że silna Polska raczej sięgnie po Psków niż po Opole, a potężna Hiszpania prędzej przekroczy Gibraltar niż Pireneje miały, zdaje się, rację. Tak więc te dwie potęgi powstały przez Europę dla jej ochrony u jej granic. U jej granic, daleko od jej centrów, ośrodka myśli, zwojów mózgowych, które nie przestały jednak wytwarzać nowe dyrektywy, rzucać nowe zadania, zmieniać się. A te przemiany, i to było najpierwsze, były z natury rzeczy wcześniejsze nad Renem niż nad Ebrem, nad Sekwaną niż nad Wisłą. Bieg tych przemian opóźnił się jeszcze. Tam, gdzie dawniej były słabe państwowości, zmusu oglądające się ku Europie, powstały silne państwa czujące swą moc i możność, nie czujące zaś tej, co przedtem, konieczności. A wreszcie Europa nie była już Europą. W miejsce dawnej jedności wyrosło skłócenie obozów, rozdwojenie idące nie poprzez dogmaty religijne, ale poprzez politykę i kontynent. Sama Europa więcej już uwagi skupiała na Renie niż na spokojnych krańcach kontynentu. Dawne źródło nie było już dawnym źródłem. Akwedukty, które doprowadzały wodę, doprowadzały jej mniej i wolniej. Wielka idea nie tylko przestała już wznosić strzeliste wieże kościołów, wzbierać natchnieniem religijnym największych malarzy, słać tłumy na szańce jerozolimy i zakonnikami reformy kluniackiej cywilizować Europę. Przestała także tworzyć mocarstwa. Przestała jej nawet podtrzymywać. Współcześnie inne państwa napełniały przecież swoje istnienie nową myślą polityczną. La France, je soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours soldat de l'idéal, powie bardzo późno ktoś wielki. Fraza Clemenceau nie jest wyłącznością dziejów Francji. To samo jest z Anglią, to samo z Niemcami to samo z całym światem najbliższych wielkich ośrodków Zachodu. Napływała w nie nieustannie nowa treść dziejów, jak napływała, to będzie druga przyczyna upadku tam a wzrostu tu w centrum nowa treść społeczna. W Hiszpanii i w Polsce tego nie było, ani pierwszego, ani drugiego. To drugie, nowa treść społeczna, nie napływa również. Nie trzeba się temu dziwić. Tak było w każdym społeczeństwie, którego wielkie dzieje, okres świetności wybudowała jedna przodująca klasa. Francja mieszczańska za naszych dni jeszcze utrzymuje się w kraju o olbrzymiej proletariackiej większości. Anglia szlachecko-mieszczańska utrzymuje tak samo władztwo w kraju, który od lat stu jest coraz silniej przemysłowym i robotniczym. Wielkość położonego wysiłku zapewnia długość trwania. Luźność klasy panującej i w Polsce i w Hiszpanii przejście do warstwy szlacheckiej było znacznie łatwiejszym niż w innych krajach, ułatwiała odnawianie jej dopływem wszystkich silniejszych żywiołów z warstw innych. W ten sposób oba te kraje, leżące na peryferiach Europy, żyły jeszcze długo takim wyrazem idei kontynentu, który już gdzie indziej odmienił się był dawno w nowsze kształty. Żyły jeszcze dłużej we władaniu warstw, które wszędzie indziej przetworzyły się w coś innego lub ustąpiły miejsca. Filip II nie był bigotem, gdy tak wiele wysiłku poświęcał walce z herezją. Zygmunt Waza nie był bigotem, gdy odrzucał prawosławne i protestanckie korony. Ci ludzie dobrze pojęli rację bytu ich państw, rację, które ją wzniosły. Widzieli rację te, system rzeczy dawnej Europy rozkładany sporem religijnym, bali się, że podważy i ich potęgi z owego stanu rzeczy biorące sferację istnienia. Obaj byli reakcjonistami, bo obaj, zamiast starać się odnaleźć nowy, pozareligijny wyraz jedności europejskiej, nie mogli wyobrazić sobie istnienia innego niż ten, który szybkimi krokami cofał się już w przeszłość. Rozkład nastąpił na tym podwójnym planie degeneracji idei politycznej, która scementowała aglomeraty księstw i królestw dzielnicowych w nowoczesne mocarstwa, Degeneracji warstwy, która oddała tej idei swe siły do dyspozycji, zagarnęła w siebie wszystko, wchłaniała siły innych. Upadek militarny, zacofanie szkolnictwa, dekadencja ustroju politycznego, zubożenie społeczne, wszystko są to częściowe i wtórne przejawy tamtego rozkładu. Dlaczego synowi najciemniejszego i najgorszego pokolenia szlachty polskiej czasów saskich stają się naraz pokoleniem rycerskim, bijącym się w całej Europie, nowoczesnym, mówiącym tym samym językiem myśli europejskiej, co współcześni im w Paryżu, Londynie i Berlinie? Dlaczego w swym wieku dojrzałym i podeszłym nawet zejdą jako prowincjonalni luminarze, doskonali gospodarze i rządcy, europeizujący technicznie polskie rolnictwo? Skąd taka różnica ojców i synów? Najniewątpliwiej stąd, że warstwa była mniej zdegenerowana niż idea polityczna, której służyła że przesiągnięta naraz nową, inną ideą, potrafiła nie tylko ideę tę pojąć, rzecz taka trudna dla szlachty francuskiej na przykład, ale potrafiła ją recypować, przejąć się nią, reorganizować wedle jej pojęć kraj, stworzyć z niej nowe jego zadania. Wstrząs, jakim były rozbiory Polski, był tą cucącą siłą. Był poprzez szereg nieustannych klęsk powstaniowych Pierwszym, który pokładł się przepaścią różnicy między losami Hiszpanii i Polski. Bo znowuż te dwa kraje w okresie rewolucyjnego kotłowania Europy zostały postawione wobec niebezpieczeństwa utraty niepodległości i wobec niego zareagowały inaczej. Polska wobec groźby utraty niepodległości reaguje europeizowaniem się najpierw, po drugie stanięciem w szeregu rewolucyjnej Europy. Czyni, by się utrzymać apel nie do wszystkich sił zachowawczych, lecz do wszystkich rewolucyjnych świata. Będąc uważana przez państwa zaborcze i opinię europejską jako zacofana, przerzuca się do ultrapostępowości. Hasła rewolucji francuskiej odnajdują jednak w świecie skąpy oddźwięk. Ostatni rozbiór dokonywany zostaje za to pod lękiem rewolucyjnego zarzewia. Pierwszy rozbiór brał za asumpt zacofanie Polski. Ostatni jej rewolucyjność. Hiszpania wobec tej samej groźby wybiera zupełnie inną drogę. Tę, którą stosowała Polska z powodzeniem wobec najazdu szwedzkiego, podnosząc hasła religijne, hasła dawnego czasu i znajdując dla nich oddźwięk szeroki. Tę, którą z mniejszym powodzeniem, ale jednak przez kilka lat Konfederacji Barskiej zdołała już zastosować Rzeczpospolita. Hiszpania egzaltuje uczucia religijne ludu. Były one w poniewierce przez kilkadziesiąt lat rządów oświecenia. Hiszpania wydobywa je na nowo. Okazuje się, że było w nich dość siły, żeby Hiszpanię obronić. Kto wie, gdyby walka Rzeczpospolitej potraktowana była w stylu Czarnieckiego i księdza Marka, czy nie miałaby lepszych rezultatów niż prowadzona w stylu Kołontaja i Konopki. Kto wie, czy samo przedłużenie o lat parę egzystencji, samej wegetacji Rzeczpospolitej, Przeczekanie niepomyślnego okresu Katarzyny, Fryderyka, Józefa II, czego właśnie chcieli w okresie Sejmu Czteroletniego dawni barszczanie, nie byłoby utrzymało niepodległości. Ale odmienności obranych oręży, odmienności sił, do których apelowano, towarzyszyła jej odmienność skutków. Jeśli Hiszpania w obronie przed Napoleonem podniosłaby sztandar niekościelny, ale rewolucyjny, możemy dziś być pewni, że nie miałaby za sobą ani ludu, ani Europy, ani zwycięstwa. Hiszpania, podnosząc właśnie sztandar religijny, oparła się na strukturze, na założeniach swych jako państwa, jako społeczności i obroniła swą niepodległość polityczną. Natomiast utrzymała się dalej w swej anachronicznej treści. Polska, podnosząc sztandar rewolucyjny, idąc za rewolucją francuską, koszmarem absolutyzmów europejskich, nie tylko nie zapobiegła ale może nawet przyspieszyła zagładę swej niepodległości. Ale jednocześnie z tą zagładą i przez nią samą nawet rozpoczął się powolny, ale nieprzerwany już odtąd proces unowocześniania się i odradzania narodu. Przejawami jego była bitność legionów, ofiarność Wielkiego Księstwa, wreszcie rządność i mądrość ludzi Królestwa Kongresowego. Oczywiście nie będziemy posuwać się do tezy, że Polska... Przekładała odrodzenie społeczeństwa narodu na niepodległość państwa, Hiszpania odwrotnie powiemy, że społeczeństwa mądrzejsze znalazłyby takie wyjście, w którym utrzymanie niepodległości nie oznaczałoby jeszcze narodowego skostnienia i przeprowadzenie reform nie naraziło na szwank bytu państwa. Był okres, kiedy Japonia zmuszona przegraną wojną do otworzenia swych portów Stanom Zjednoczonym Wchodziła w stadium, które poprzedziło dla Chin ich rozkład, dla Maroka ich protektorat, dla Kambodży przedzierzgnięcie w kolonie. Japonia zdołała jednak zarazem ocalić swoją niepodległość i unowocześnić strukturę, niezależnie od tego, że Mikado pozostał dla niej potomkiem w prostej linii Słońca. Jedno nic nie miało z drugim wspólnego. Niestety dla Hiszpanii i Polski żadne z tych państw nie było Japonią. Polska zdołała się ocknąć, ale nie zdołała ocalić niepodległości. Hiszpania ocaliła niepodległość, ale nie zdołała się ocknąć. Ale i ta pierwsza dziejowa dystynkcja rozdroża losów jeszcze nie wyżłobiły granic dość głębokich. Hiszpański wiek XIX mielibyśmy w Polsce, gdyby ta była niepodległą. Mieliśmy wszystkie jego elementy, to pewne. Nasi rewolucjoniści wierzyli, jak tamci, że reformy im przeprowadzane krwawiej, tym bardziej są prawdziwe. Towarzystwo Demokratyczne, Mierosławski to postacie, które w Hiszpanii mają wszystkie prawa obywatelskie. Nie będzie postępu, póki na kiszkach ostatniego biskupa nie zawiśnie ostatni szlachcic. To nie tylko Mierosławski to mówił. Ta wiara polskiego Garibaldiego była głęboko rozpowszechniona wreszcie Polski. Otóż ta wiara jest hiszpańska. Ta wiara rządziła wojnami karlistów. I choć już losy obu krajów poczęły się rozchodzić, jeszcze powtarza się wszystko. Paralelą wydarzeń. Są spiski wojskowe, liberalne w Królestwie Kongresowym, są i w Hiszpanii. Są loże i tajne związki. Jest wreszcie wybuch zbrojny. Tu kapitana Wysockiego, tam generała Riego. A w początkowym okresie towarzyszy pod chorążym polskim i ich wołaniu do broni pośpieszne zamykanie rygli u sklepów warszawskich. W początkowym okresie buntur jego tak samo tułając się w Andaluzji nie znajduje odzewu. Dzieje Hiszpanii XIX wieku są dziejami wojskowych pronuncjamientów, pułkowych spisków dywizyjnych mężów stanu, ale dzieje tego wykrawka polskiej wolności, jakim było Powstanie Listopadowe, to tak samo dzieje walk generalskich i najprawdziwszych pronuncjamientów. Przeczytajcie w roku 1831 czym są ukrywane przez polskich historyków dzieje Bolimowa. Nieprześwietlone dotąd dzieje wielkiej emigracji popowstaniowej przetkane są pomysłami falansterowo, prudonistyczno, sensimonowskimi mirażami utopijnych komun, idealnych dyktatur, anarchistycznych wolności. To w tej epoce lewicowy historyk polski będzie uważał wybór Michała korybuta Wiśniewieckiego za dowód mądrości Polaków, a w specjalną opiekę weźmie liberum veto. To, co u Polaków mogło się tylko tułać na paryskim bruku, to w Hiszpanii znajdowało nie tylko marzycieli i doktrynerów, ale ponawiane próby realizacji. Dążenie do niepodległości było jedyną rzeczą, która brała pierwszeństwo nad tamtym. Chcecie wiedzieć, jak widział świat współczesny Polak sprzed lat stu? Jak widział jego problemy, zagadnienia i konflikty? Czytajcie nieboską komedię, będzie wiedzieć, jaki kraj najbardziej przypominał świat nieboskiej, świat hrabiów Henryków i doktrynerów Pankracych, świat klubu Lokai, chóru przechrztów, okopów Świętej Trójcy? Przeczytajcie w skrócie encyklopedycznym dzieje Hiszpanii XIX wieku. Nieboska, oto Hiszpania, to dramat, który mógłby napisać Miguel de Unamuno. To dramat, który dziś jeszcze rozgrywa się w Hiszpanii, tej, w której płoną kościoły i w której ludzie wierzą w krucjaty. Chcesz wiedzieć, czym byłby nasz kraj odzyskany w pierwszym roku? Powiem Ci – Hiszpany!